Chciałbym zacząć od najważniejszych rzeczy. Jestem bardzo zachęcony, napomniany. Tu patrzę w stronę brata Karola. Drogi bracie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo za wiele, wiele, wiele cennych rzeczy, które powiedziałeś tu z przodu. I wiecie, czasem tak jest. No tak, tak ja tak czasem mam. Czasem tak jest, że źle postąpimy wobec kogoś i zdamy sobie z tego sprawę i później przepraszamy Boga. Panie, wybacz mi. I później jakoś odkładamy to na bok. Gdzieś tam, jesteś w domu, wspominasz. Ja tak czasem mam. Wspominam, o, Panie, jak ja głupio postąpiłem. Jak, jak głupio postąpiłem. I przepraszam Cię, Panie, wybacz mi, wybacz mi. I później odkładam to na bok, zapominam o tym. Ale są sytuacje, w których to po prostu nie wystarczy. I dlatego nie chcę się, wiecie, to nie jest jakieś, ja też chcemy się wypróżnić tutaj, wypłaszczyć przed wami, ale po prostu myślę, że, to z tego, że tak powinno się zrobić. I po prostu, bracie Karolu, chciałbym cię z tego miejsca przeprosić, prosić o wybaczenie, że co najmniej dwa razy, dwa razy pamiętam, <śmiech> może było więcej, wybacz, się było więcej, ale co najmniej dwa razy bardzo źle cię potraktowałem. I dlatego to robię, bo to było z tego, co pamiętam, przed braćmi. I dlatego pozwól, że tu z tego miejsca tak Ci to po prostu powiem. E, cenię Cię, drogi bracie. E, proszę, pozdrow też Waldemara tu tak samo. Jeśli będę miał okazję, na pewno sam mu to jeszcze powiem. E, dziękuję. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Szczerze, niech Was Pan Bóg błogosławi. I nas razem błogosławi. Nie no, pamiętam. Ja pamiętam. Na moją jego. No dzięki Bogu, dzięki Bogu. Tak, dzięki Bogu, że pamiętam. Tak, to są dwie różne rzeczy. Amen. Tak jest. Drodzy bracia, chciałbym zanim się podzielę, Tutaj też Karol już powiedział w sumie takie pewne rzeczy, które gdyby nie powiedział, ja bym chciał powiedzieć, ale dlatego jeden werset tylko. Jakby to się mówi, breaking news z ostatniej chwili. Czyli coś, nie, nie chciałem o tym mówić, ale chcę to przeczytać. Myślę, że to jest w temacie tego, co też Karol wspomniał i mówił. Sofoniasza 1.12. Sofoniasza 1.12. W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu. Nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. On po prostu nic nie uczyni. Po prostu nic już nie ma sensu. I po prostu jestem obojętny. Może coś uczyni, może coś nie uczyni. A kto to wie? A kto to tam wie? A było tak, a było siak. A kto to wie, co Bóg uczyni? I z dacha zdrętwota obojętność wkrada się do serca. Siedzą nad mętnymi ręczkami wina. To jest styl życia. I to tak do mnie przemawia w kontekście takiej letniości. żeż nie oczekujesz, że się pogodziłeś z tym stanem, żyje byle jak i już tak niech zostanie. Po prostu tak jest. Musisz się do tego przyznać. No tak po prostu jest. No jedni są gorliwsi, drudzy mniej. No i tak już zostanie. Niech tak nie zostanie, bracie. Niech tak z nami nie zostanie. Jeśli wiesz, że żyjesz letnim życiem, niech tak z nami nie zostanie. Nie pozwól do tego, nie dopuść do tego, żeby tak zostało. Błagaj Boga o litość. Ja też chcę błagać Bogolitość, o ile taki stan nastąpi. Bo i tak jak słyszałem Karola sobie tak zacząłem też myśleć, zawsze zostanę uczniem. Nigdy nie przestanę być uczniem. Panie i nigdy nie chcę przestać być uczniem. To jest, muszę zawsze być w pozycji ucznia i tak też będzie, oby tak było. A dzisiaj chciałbym z wami się dzielić czymś, co jest dla mnie takim też pouczeniem i też wyzwaniem mierzę się z tym tematem. I to jest temat słabości. Myślę, że, że Biblia w wielu kontekstach mówi o słabości nie w jednym. Także chciałbym sięgnąć najpierw do pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału. wersetach 21-25 do 31 do 21 do 25 czytamy Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu. 1, 1 Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów w prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Czy Bóg jest słaby? Skądże? Co za absurdalna myśl. A jednak... Widzimy tutaj ludzi, którzy mienią się mądrymi. Widzimy tu świat, który mieni się mądrym, i widzimy, że Bóg ustanawia coś, co jest dla ludzi wręcz obrzydzeniem. Taki, taki oto styl zbawienia. Taka oto nowina. Tak jak ślina na oczy ślepego człowieka, którego uzdrawia Jezus. Obrzydliwe. I Jezus uzdrawia go. Nakłada tą ślinę na jego oczy. Wydaje się to obrzydliwe. Żydzi domagają się znaków. Oni czekają na mesjasza, który przyjdzie w chwale, który rozwali okupantów, który załatwi Rzymian, będzie spokój. Oczekują tutaj króla, który przyjdzie i pokaże, kim to on jest. I my wy tutaj od razu będziemy szefami, już nas wyzwoli, będziemy tymi wielkimi. A tutaj przychodzi mesjasz, który zostaje ukrzyżowany. Zostaje ukrzyżowany, i to jest dla przeciętnego, że tak jakiś. Gdzie to, jaka chwała? Gdzie tu jest ta chwała? Przeklęty człowiek, który zawies na drzewie, a ty mi przychodzisz, że tutaj mówisz o Mesjaszu ukrzyżowanym. Gdzie to? A myśmy myśleli, mówią uczniowie, że On wybawi Izrael. Że On się rozprawi. Gdzie? Jesteśmy w szoku. W szoku termicznym, uczniowie. Takie oto zwiastowanie. Grecy mądrości poszukują. Co oni mają z jakimś tam ukrzyżowanym? Gdzieś tam... Nasi filozofowie, oni, o to jest mądrość, ale tu to jakieś ukrzyżowane, co ty, nam, co ty nam mówisz? Dla Żydów zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków, dla wszystkich, Chrystus jest wszystkim. Jest mocą Bożą i jest mądrością Bożą. W Nim naprawdę jest wszystko. On jest naprawdę wszystkim. Jest mocą Bożą jest mądrością Bożą. A wydaje się, jak się patrzy na Krzyż z cielesnej perspektywy, mówię o człowieka, który patrzy, nie, nie rozumie, nie wierzy, nie ufa, nie zna Chrystusa. Patrzy, widzi, słabe, słaby ten, słaby ten Mesjasz ukrzyżowany. Gdzie tu siła, gdzie tu chwała, tu pogarda, prawda? I te, wydaje się głupstwo, wydaje się, z perspektywy świata, z perspektywy człowieka, wydaje się te głupie. Głupie poselstwo, a jednak jest mocniejsze niż wszystko, co może zrobić człowiek. Niż wszystko, kim jest, czym jest człowiek. Niż wszystko w ogóle, co mógłby, czym mógłby być człowiek. Głupstwo Boże, czytamy, jest mędrsze niż ludzie. Ta jakby słabość, jakby słabość Boża, tak naprawdę siła. Jakby słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Ukrzyżowany Mesjasz dla Żyda słaby. Dla Poganina głupi. A dla dzieci Bożych dzisiaj jesteśmy siła, chwała, cudowność. I Paweł mówi tutaj o krzyżowanym, o posestwie o I mówi, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Na pewno nieraz Paweł był w tym pokuszeniu, żeby troszkę obciąć tą nowinę. Zgorszenie krzyża, a po co tam niewygodną nowinę? Troszkę ją obetnę, będzie bardziej kompatybilna. Do dzisiaj mamy tą samą pokusę. Powiedz, że Bóg kocha, ale nie mów za dużo o krzyżu, o pamiętaniu, albo o grzechu. Pamiętam, jak byłem zdziwiony, jak, bracie opowiadałem, taki jeden brat, sędziwy brat, taki Niemiec, Werner Gitt, ewangelista, naprawdę Bóg błogosławi go, naprawdę taki bardzo, tak jak go poznałem, bardzo pokorny człowiek, tak na tyle, na ile się mogło poznać człowieka. I kiedy raz go słuchałem, tam było był tam w mieście w takiej szkole, tam głosił Ewangelię i byłem zszokowany zbudowany, pozytywnie zaskoczony tym, jak klarownie głosił Ewangelię jak klarownie mówił nawet o strasznie niewygodnych prawdach mówił o grzechu, mówił o potępieniu o, o piekle o pie... czyli myślałem niemiec my głosi i używa słowa piekło z przebudzeniem, niesamowite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 I to, co jest niskiego rodu u świata, i to wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście, w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Czytamy tutaj, że już wtedy tak było. Niewielu jest... Że świat patrzy i dzisiaj nie jest inaczej. Na ludzi, którzy idą za Bogiem, ilu nas jest tutaj? Ilu nas jest w Twoim mieście, w Twoim mieście, w Twoim mieście? Ilu jest ludzi, którzy prawdziwie idą za Chrystusem? Jest ich niewielu. I znaczenie w oczach świata jest niewielkie. I to jest tak właśnie, to jest ok. Czasami jestem zszokowany, jak wąska jest ta droga i sobie myślę, Panie, Panie, jak wąski, jak niewielu tych ludzi. Co jest z tymi wszystkimi ludźmi, dokąd oni idą? Przecież nas jest tak mało. A mówię, co Pan stracił kontrolę, to on nie wie. To on nie wie o tym, to ich nie, nie kocha, to on nie posyła swojej Ewangelii do nich. To on ich nie chce ratować. Oczywiście, że chce bardziej niż my wszyscy razem wzięci. Droga jest wąska. I myślę sobie, niewielu nas jest. Ale to też jest pewnym, jak wierzę, celem. Pan już zapowiedział, niewielu kroczy tą drogą. To nie jest jakieś życie, mówimy, Panie, to o, ja jestem zdziwiony, że... Te... Nie no, tak Pan powiedział, że tak też będzie. I tak też będzie, bo tak powiedział, że niewielu nią kroczy. I tak dalej będzie, że niewielu będzie nią kroczyć. Ale zawsze oni są. I zawsze my jesteśmy. I 100 lat przed nami byli inni. A 200 lat przed nami byli też inni. I 400 lat przed nami byli też inni. A byli też tacy ponad 100 lat temu, którzy mówili, że za 100 lat nie będzie się już czytać Biblii. Już mm. zapomną, ludzie już będą tak nowocześni, że w ogóle to nie będzie miało znaczenia. Co za głupota świata. I zobaczcie, Bóg robi coś takiego i to robi nie pierwszy raz tutaj, że bierze coś małego i słabego, jak i my wszyscy tu razem wzięci jesteśmy, kochani bracia. Bierze coś małego i słabego, żeby z siebie samego pokazać. Mówi, ty, mówi do mnie, Paweł, ty jesteś kiepski, słaby, bo, bo jestem, bo jestem. I bierze takiego słabego Pawła i mówi, ale ja coś zrobię z tobą, nie żebyś ty mógł się tutaj, ten, sobie pogadać przed braćmi, ale ja coś z, tobie, z tobą zrobię, po prostu, żebym ja był widoczny gdzieś tam, nie tu za kazalnicą. ja mówię o prawdziwym życiu, tak, o praktyce i tak dalej. Że Bóg zrobi coś w tobie, we mnie, Bóg to uczyni i w słabości naszej się objawi i w słabości naszej zmieni to, czego my nie jesteśmy w stanie zmienić. Zrobi to, czego my nie jesteśmy po prostu w stanie zrobić, bo po prostu jesteśmy słabi bo po prostu jesteśmy mali, bo po prostu nie umiemy, nie potrafimy, nie rozumiemy. I tak jest. I to jest też w porządku, bo jakim jest celem? Czytamy, dlaczego Bóg schyla się do tych niskich, do tych małych, do tych nieważnych tak często. I oczywiście tutaj nie dyskredytujemy, tak, ktoś jest... A jest jeden wysokiego rodu, tak, czy jest jeden Pan profesor zbawiony, albo jeden możny. To jest okej, okay, tak, nie o to nam chodzi, prawda? Ale chodzi o to, że Bóg bierze po prostu jakąś grupę, jakąś małych ludzi i sam chce się objawiać. Sam chce w nich działać. Co słabego bierze? Żeby zawstydzić to, co mocne. Zawstydzić to, co jest czymś unicestwić. Gdzie jest ten Nietzsche, który mówił, nie ma Boga, Bóg jest martwy. Gdzie on jest? On jest dzisiaj martwy. A Chrystus żyje. I celem, rozumiem, w 29 wersycie czytamy, to jest pełna chwała dla Boga. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Łaską, zbawienie, jesteście Boży, to dar, aby się nikt nie chlubi. Żaden człowiek nie może się chełpić przed obliczem Bożym, nie może stanąć i powiedzieć, Panie, takim dobrym człowiekiem byłem i dlatego, dlatego, że byłem dobry, tak? Ja, tutaj sobie zawojowałem swojej mocy, tam ty mi może trochę pomogłeś, ale tak naprawdę to ja jestem tu Panem sytuacji, jestem wystarczająco dobry, musisz mnie przyjąć do nieba. Co za pycha ludzka, co za okropność, co za, co za obrzydliwość w oczach Bożych. Kto się chlubi w Panu, w Panu powinien się chlubić, dlatego, bo w czystym wersycie czytamy, wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. To Bóg mnie zbawił, to On zasłużył, to On zapracował. Wy dzięki Niemu jesteście Chrystus Jezus, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, uświęceniem, odkupieniem. Zaczynamy tę drogę, kochani, słuchajcie, z łaski Bożej. Rodzisz się do nowego życia z łaski Bożej. I mówimy tutaj o praktycznym chrześcijaństwie tak często. Dzięki Bogu. Mówmy dalej. Zapierać się samego siebie, brać swój krzyż, podejmować odpowiednie decyzje. Tak, niech Cię Bóg przebudzi, potrząsie. Letniejesz, bracie! Co z Tobą? Niech mnie Pan potrząsie. Ja chcę słuchać, ja chcę być czujny, ja chcę znów patrzeć na Chrystusa. Jeśli zletnieje. Obym nie letnił. Ale rozumiem, że łaską zbawiony jestem i też przez łaskę jestem prowadzony dalej. To nie jest tak, że rozumiem, że łaską zbawiony jestem, Mija rok i okej, okay, teraz już nie potrzebuję łaski, bo teraz już jestem zbawiony i teraz na swojej parze jadę dalej. Przecież mówimy, zwróć swój wzrok na, na Jezusa. Dlaczego tak mówimy? Dlaczego to jest konieczne? Bo bez tego nie da rady, w ogóle nie da rady. I słuchajcie, tak zawsze już było. Tak zawsze już było, że człowiek musiał być wystarczająco słaby, żeby mógł zrobić swoją pracę. Jeśli człowiekowi się wydawało, że jest wystarczająco silny, był to zawsze problem. I Czytamy w Księdze Sędziów o Gedeonie, znacie to dobrze, w i czasy nie będę czytał nawet, pamiętamy Gedeona i pamiętamy ten moment, kiedy on, no jest ta, ta kwestia, że on ma, musi, tak, obóz Midianczyków jest złożony i teraz trzeba powalczyć. I czytamy tam Sędziów 7 rozdział, że jest ich łącznie 32 tysiące. I w drugim wersacie Pan mówi do Gedeona, Zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał mi Midianczyków w ich ręce. Jest Was po prostu za dużo, nie mogę tego zrobić. To przecież to jest dobra rzecz, jak armia jest duża chyba, nie? Jakie jest wojsko liczne się wydaje. Przecież to jest militarnie, to jest mądra strategia, żeby nas było więcej niż tych innych. Ale Pan mówi dalej, dlaczego? Bo Izrael wynosiłby się ponad mnie powiadając, sami się wybawiliśmy. Sami to zrobiliśmy, bo taki jest człowiek, tacy jesteśmy. Jak sami zawojujemy, to ja, bohater, sam się wybawiłem, sam to załatwiłem. O, jak przynajmniej po swoim sercu zauważyłem, jak szybko brasta w pewnym siebie, w pychę, jak szybko, jak szybko to się dzieje. Mówię, panie, czy tylko ja taki jestem? oby tak było. Oby tak było. I Pan redukuje z 32 tysięcy na 10 tysięcy i zostaje ich 300, śmiesznych 300 Izraelitów. Co oni zawojują? I Bóg osiąga swój cel. Mówi, okej, okay, jest was 300, teraz pójdziecie i oczywiście jest zwycięstwo, ale co z tego wynika? Nie ma mowy, żeby ktoś, kto jest przy zdrowych zmysłach, mógł przyznać tym 300 zwycięstwa nad dziesiątkami tysięcy widzęczyków. To, to byłoby nienormalne. Nawet gdyby to byli sami Goliaci w 300. Nie zwojują z nie zawojują, nie ma mowy. Muszą zrozumieć, jestem, jesteśmy słabi i jesteśmy na przegranej pozycji. Chyba, że nasz król, nasz zbawiciel będzie z nami i on, on pójdzie w... My pójdziemy tam, my podejmiemy tę decyzję, my weźmiemy swój krzyż. Tak dzisiaj powiemy, my zaprzemy się samych siebie, weźmiemy swój krzyż. Musimy tam pójść we wierze. Tych 300 musi tam pójść. Tam nikt, Pan Bóg za nich tam nie pójdzie. Ale jeśli położą ufność samych sobie, to po nich nie ma mowy. Oni idą tam we wierze. I Bóg robi wtedy pracę. I Bóg robi w nas pracę. Przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was. To jest czysta łaska. Tu nie ma zasługi człowieka. Tu nie ma, nie może, nie może sobie zaskarbić człowiek zasługi. To jest zawsze celem Bożym. I to zawsze zostanie celem Bożym. Aby nikt nie mógł się chrubić przed obliczem Bożym. Co to by była za horror, gdybyśmy mieli w niebie człowieka, który jest pyszny? O Panie, to jest nie do pomyślenia. Apostoł Paweł dobrze się nauczył tej lekcji. W drugim się do Koryntian, w dwunastym rozdziale pisze, oczywiście wiemy, co za brat używany, co za Bóg naprawdę się nim posługiwał, niesamowicie, mamy jego listy, czytamy, widzimy jego, tak, co przechodzi, jak głosi i tak dalej. I mówimy, Panie, co za przykład, co za przykład naśladowania Ciebie, Panie. I Paweł pisze, no, Obliczu tych, tych wielkich tego, tego wielkiego naprawdę prowadzenia Bożego działania w Jego życiu. 2 Koryntian 12, 7-10. Bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Gonię ja powiem wam, że ja nie potrafię tak często myśleć. Jeśli przychodzi choroba, to ja chcę, żeby choroba się skończyła. Przychodzi cierpienie, chciałbym wyrwać się z cierpienia. Ale kiedy to minie, to tak mam wtedy, panie, mówię, panie, Wybacz mi, a może ty po prostu robisz mi pracę, a ja tu chcę się wyrywać z tego. I teraz nie chcę, nie chcę powiedzieć, nie chodź do lekarza, nie bierz lekarz, jakichś innych dziwnych rzeczy. Nie o tym mówię. Wiecie, o czym mówię? Czasami się wyrywamy, bo oczywiście nie chcemy cierpieć, ale czy Paweł był jakimś masochistą? No na pewno nie. Na pewno nie. I na pewno nie chodzi o to, że Paweł, o, nigdy się nie pomodlę o uzdrowienie, bo przecież, o, dobrze, niech Bóg robi pracę tam i, i niech cierpi człowiek. Nie o, tym, nie o tym mówimy, ale rozumiem, że Paweł rozpoznaje to, że to nie jest na, jakoś na darmo, że jak to Bóg to daje, to, to Bóg czyni swoją pracę. Bóg czyni swoją pracę i mówi tutaj, jestem cien w ciele, jakby posłaniec szatana i mówi, abym się zbyt nie wynosił, żeby moja siła nie była tak, a to pewność siebie, ja mam takie objawienie, jestem takim mężem Bożym. I Bóg jakby zaniża jego, jego tę pewność siebie i mówi: Zobacz, jak jesteś słaby, cały czas go trzyma w tej słabości. Jest taka, taka protekcja dla jego życia, taka ochrona. Paweł, byś nie, nie czuł się zbyt wielki, byś nie myślał, że jesteś zbyt ważny. I on oczywiście nie jest jakby posłaniec szatana, on tam nie gromi szatana. On zwraca się do Pana. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Czy on wie, że to Pan jest tym mocarzem? To Pan jest tym wielkim mocarzem, który czuwa nad Jego życiem. I wie, że w Jego słabości tu jest potencjał na to, żeby moc Chrystusowa się objawiła. Dlatego ma upodobanie w słabościach. Dlatego mówi, tak, to na pewno jest niekomfortowe, to na pewno jest trudna sytuacja, ale wiem, że Pan czyni tu swoją pracę, mam tą świadomość. I wypróbowany Paweł wiedział, o czym mówi. W drugim Koryntian, w pierwszym rozdziale, od 8 do 10 wersetu, czytamy o tych... Dramatycznych chwilach życia Pawła. I rozumiem, że to nie jest tylko poezja. To nie jest poezja w ogóle. 2 ten 1, 8 do 10. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który zbudza zmartwych. Ponad miarę, ponad siły nasze. I może ty, bracie, się czasem tak czujesz. Mam wrażenie, że to ponad moje siły. Że to mnie przerasta. Że problemy w pracy mnie przerastają. I jakaś rodzina, i to, i niewierząca żona, i to, i tamto. Że to po prostu jest za dużo. Ja po prostu tego nie mogę już unieść. Nie mogę tego. I wtedy sobie myślę, też sam myślę, Panie, czy, czy jesteś jakiś gorszym wierzącym? jestem gorszym wierzącym, że ja sobie tak nie radzę. Panie, ja chcę do Ciebie się uciekać. U Ciebie chcę szukać tej pomocy. I kochani, tak musi być. Nie wiem, czasami słyszę ten slogan. Pan nie daj nigdy więcej ponad siły Twoje. Tu dał ponad siły. Iż ponad miarę i ponad siły nasze. Byliśmy obciążeni. To jest powód, żeby się uciekać do Chrystusa. To jest powód, żeby się uciekać do Chrystusa I on, Oni powiedzieli, już postanowiono, że umrzemy No już nie ma szans W ogóle straszna ta sytuacja To w ogóle nie ma w ogóle, nic tu nie ma Chrystus jedynie tu nam może pomóc Poza tym się żegnamy z życiem Koniec, nie mamy siły, nie wiemy, nie rozumiemy Nie umiemy, żegnamy się I Pan, pan daje Tutaj jest zwycięstwo Pan jest, jest łaska, czysta łaska i możesz powiedzieć, no ach, przychodzę takie trudne chwile i tutaj, i tutaj. I czasem myślimy, czy, czy, czy Bóg mnie opuścił, że On jakoś mnie opuścił, czy on mnie jakoś nie, nie kocha albo, albo może coś źle zrobiłem. Oczywiście, jeśli grzeszymy i usprawiedliwiamy siebie, to nie o tym mówimy. Ale mówimy o tym, że naprawdę szczerze, szukasz Bożego oblicza, szukasz Bożego oblicza, mówisz Panie, szok, ja nie mogę już tego unieść. I Paweł, kiedy w drugim Koryntian 11 mówi o no, tych tak trochę sarkastycznie, o tych apostołach, tych fałszywych apostołach, pracownikach zdradliwych, tych, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych, jak aktor na filmie. Mówi tak sarkastycznie w 2 Koryntian 11:19, chętnie bowiem zrzicie głupców, wy którzy mądrzy. I później mówi, że Hebrajczykami są, o, jakie mają rekomendacje, proszę, proszę, kim to oni nie są. A ja tu niebezpieczeństwa, tam nie będę to wliczał, bo to znamy, niebezpieczeństwa śmierci i tak dalej, i tak dalej. Same trudy. Zobaczcie, ile Paweł miał okazji, że pomyśleć: no, do, no, tu, no Bóg na pewno ze mną nie jest. Boże, czemu Ty mi to robisz? Jak Ty możesz to, to robić? w moim życiu? No starczy tego już, starczy, dość, przestań. Ile można, ile można. I to jest dla mnie pocieszeniem, że Paweł mówi i widzę w tym rękę Bożą. On nie mówi, Panie, Ty chyba mnie już nie kochasz, Ty chyba mnie opuściłeś. Mówi, on widzi w tym rękę Bożą. Mówi, mam upodobanie w tych sprawach. Nie jestem masochistą, ale wiem, że to jest słuszne. Wiem, że to dobrze mi służy, że to jest konieczne. Że to mnie formuje, że to jest protekcją dla mnie. I dlatego mówi tutaj też pod koniec tej listy w 30 wersecie, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. A wielu patrzy z Boku, zresztą do dzisiaj takich wierzących patrzy z Boku i mówi, co, ten chyba jest przeklęty. Jak Bóg może dopuszczać coś takiego w jego życiu, w jej życiu? Czasem podkreślamy, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I tutaj mówimy często, współdziała, tak, ku dobremu. A, my miłujemy Boga, On z nami współdziała, o Panie, Ty nam no, Bóg, Ty jesteś taki dobry dla nas. i to, Ale tu jest pewnie, że Bóg współdziała we wszystkim. Ku dobremu. We wszystkim. W tych całych sytuacjach Pawła. Czy Bóg nie współdziałał z nim ku dobremu? Ku złemu współdziału, Ku dobremu. Ku dobremu. Trudno mi tak myśleć, ale wiem, że to jest nauka Boża. Chcę ją brać. Ja chcę jej w swoim życiu. Ja chcę tego. Bo wiem, że to jest Boża sprawa. Bóg dopuszcza do naszego życia trudy, słabości i one zmuszają nas żeby u Niego szukać siły. Żeby szukać Jego oblicza. Panie, Ty okaż mi łaskę. Bóg pokazuje nam w ogóle, że jesteśmy słabi. I w drugim Tymoteusza 2.1, już będę zaraz kończył, bo widzę, że... Tak, już mam zegarek przed oczyma. Drugi drugim 2.1, tutaj apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. I pisze do niego, Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Tymoteusz naprawdę nie był jakimś niestabilnym, wierzącym człowiekiem, ale był współpracownikiem Pawła, którego Paweł bardzo cenił, który był wypróbowany, którą tą surowość Pawła przeszedł, przetrwał, że tak powiem, tę bardzo, bardzo taki wysoką podprzeczkę. Był bardzo solidny i widać też tą relację taką bliską do niego w porównaniu do Tytusa. Jak czytamy Tytusa, to z tego co pamiętam, nawet to tytuł się świadectwa nie wydaje. A tutaj Ty zaś poszedłeś, Paweł. pisze, może, że Ty poszedłeś za moją tak, nauką, za moimi cierpieniami i tak dalej. Ty ty wydaje mu dobrze świadectwo. Także że mamy tutaj stabilnego brata, naprawdę. I mamy tutaj, i mimo to Paweł, pisze, ty, mój synu, wzmacniaj się w łasce. Wzmacniaj się. Chłopie wzmacniaj się. Ale jak to, przecież Ty Mateusz jest silny? Gdzie tam, co on się tam ma wzmacniać, byśmy powiedzieli dzisiaj? Nie. Słuchajcie, Paweł apostoł wzmacniał się w łasce. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce. I Paweł musi mu to pisać, a więc nie jest to coś, co automatycznie na ciebie spłynie, bum, z góry po prostu, tak? Tylko po prostu wzmacnia się, tak? I on mu to przypomina. Po co mu to pisze, skoro działoby się to automatycznie? Mówi mu, słuchaj, szukaj, szukaj Chrystusa. I rozumiem, że jeśli Tymoteusz potrzebował wzmacniać się w łasce, to ja potrzebuję, Ty potrzebujesz. Jak w Hebrajczyków 13.9 czytamy, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, nie pokarmami. Umacniać serce łaską. Hebrajczyków 13.9. I rozumiem, że wierzymy, że On okaże się wierny. I szukamy go, jego osoby, w nadziei, że jego łaska nas wzmocni. Że On z łaski swojej nas wzmocni. We właściwym czasie. I bracia, nie wątmy w to, że. Jeśli przychodzą trudności, tak? jeśli widzimy, tak, jest naprawdę jestem wykończony, nie mam sił, to nie znaczy, że w twoim życiu przegrane, że Bóg cię nie kocha, że cię opuścił i tak dalej. Tak? Wyznajemy, że Bóg jest stały. I kiedy Bóg mówi do Pawła dosyć masz, jeśli masz łaskę moją, to nie w takim sensie rozumiem, że a, masz, starczy ci łask, chociaż to masz, to się ciesz. Nie, to jest aż łaska. Masz wszystko, żeby objawiła się Boża moc w twoim życiu. I ostatni fragment, 1 Koryntian 15, Kor. 15, 10. Z łaski Boga jestem tym, pisze Paweł, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Łaska to nie jest tylko, że a zgrzeszyłem, przychodzę Panie, pokutuję i wtedy łaska. Łaski potrzebujesz do, cały czas. Żyjemy, Bóg robi tak i nie ma nas. Prochem jesteśmy, w proch się obracamy, tacy mali jesteśmy, bracia. I Bogu będzie chwała. Amen. Amen.